Grupa Infra w radiu Wolne Media Witam w kolejnej audycji serwisu Infra specjalnie dla Radia Wolne Media Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat dotyczący mentalizmu, hipnozy czyli jak nie dać oszukać się przez fruszkę, medium lub hieromantę. W zasadzie jest to temat trochę pokrewny do poprzedniego związanego ze spirytualizmem, Dlatego, że tak jak żeśmy podkreślani, no, ludzie od zarania dziejów zawsze poszukiwali nie tylko y, odpowiedzi na to, co może ich spotkać w przyszłości, ale też kontaktu z osobami, które bliskimi im, które odeszły. I to nam w zasadzie towarzyszy cały czas. Każdy by chciał y, się dowiedzieć, co jest po drugiej stronie i czy ta osoba, która od nas odeszła, y, nam bliska, czy w jakiś sposób czuje się komfortowo po drugiej stronie. To oczywiście zależy od e, światopoglądu i od wierzeń religijnych, ale generalnie jest to dosyć powszechne odczucie. Tak samo jak to, czy jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co nas czeka w najbliższej lub w trochę dalszej przyszłości. I właśnie o tym chciałem porozmawiać z Adrianem Zwolińskim. Witam Cię. Witam. E, powiedz mi Adrianie, jak to jest? No, czy rzeczywiście e, wróżka może nam przepowiedzieć przyszłość? Na początku chciałbym zaznaczyć, że żadnemu z spirytystów, żadnej wróżce, żadnej osobie, która twierdzi, iż posiada zdolności paranormalne, żadnemu medium, nie udało się dostać, nie udało się wygrać nagrody Jamesa Randiego, naukowca, który ufundował milion dolarów dla człowieka, który udowodni mu i zespołowi badawczemu, posiadanie zdolności parapsychicznych. Nikomu nie udało się tej nagrody dostać, nikomu nie udało się jej wygrać. Oczywiście trzeba tutaj zauważyć, że to, z czym nasza grupa, grupa inca się od czasu do czasu spotyka, czyli z pewnymi zdolnościami na podłożu psychologicznym. Nie znamy do końca jeszcze możliwości naszego mózgu, natomiast jeżeli istnieje możliwość jasnowidzenia, to z całą pewnością nie na poziomie duchowym, nie służą do tego karty, ani karteczki, tylko niezbadane i Aha. nie do końca poznane jeszcze zdolności naszego, naszego mózgu, naszej świadomości. I z całą pewnością tego typu osoby nie występują masowo, tak jak chciałby tego wróżki, media, czy inni naciągacze, w Są Aha. to zjawiskowe osoby, które, nad którymi pracują i którymi zajmują się e... znane uniwersytety, a których nawet, mimo że zdolności dosyć kontrowersyjne, nie zostały jeszcze potwierdzone i często także bardzo się mylą. <trybujesz> to może ustalmy pewną jedną podstawową rzecz. Czy twoim zdaniem możliwe jest, powiedzmy, przepowiedzenie najbliższej przyszłości komuś, bo z tego co wiem, to tak zwane zjawisko prekognicji jest w zasadzie naukowo badane. No, tak bym to określił. Nie to, że zbadane, ale badane. I czy możliwy jest kontakt, powiedzmy duszą, energią, co, jakkolwiek to nazwać, osoby zmarłej. Jeżeli chodzi o zjawisko prokognizji, istnieje tylko kilka przypadków, które są także dosyć kontrowersyjne, jednak generalnie rzecz biorąc zarówno jak kontakt ze zmarłymi, tak jak i przewidzenie komuś w przyszłości jest całkowicie niemożliwe. Bazuje ono na kilku prostych sztuczkach z dziedziny mentalizmu czy też hipnozy i zapewniam i to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie nie jest to możliwe natomiast jest to dosyć okrutne ponieważ załóżmy takie medium bardzo często zdaje sobie sprawę z technik jakie wykorzystuje i w sposób barbarzyński i brutalny żeruje na czyimś nieszczęściu zarabiając na tej osobie tak tak ja rozumiem no, za chwilę do tego przejdziemy tylko chodziło mi o to o twoje podejście do tego czy w ogóle jakie, jakiekolwiek tego typu zjawiska są możliwe, bo mi się wydaje, że jednak coś tu jest. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kontakt ze zmarłymi, to na początku chcę zaznaczyć, że nie udowodniono istnienia jakiegokolwiek świata duchowego, więc jakiekolwiek próby połączenia się ze zmarłymi całkowicie odpadają i są całkowicie niemożliwe. Jeżeli chodzi zaś o umiejętność przewidzenia przyszłości, to tak jak powiedziałem, znajduje się kilka nie epickich przypadków czy też osób, co do których istnieją pewne kontrowersje, którymi zajmuje się świat naukowy, jak chociażby Instytut w mhm. Natomiast z całą pewnością zdolności tych osób nie mają podłoże duchowego. Związane są z, tak jak powiedziałem, już, z układem nerwowym, z mózgiem, mhm. z biologią i z naszymi zdolnościami, których jeszcze do końca nie poznaliśmy, ponieważ tak jak wiemy wykorzystujemy tylko kilkanaście procent naszego mózgu. Natomiast to, co serwują wróżki i wszelkiego rodzaju inne oszuści nie ma nic wspólnego z tymi kilkoma przypadkami. To jest zupełnie inna płaszczyzna i należy to zdecydowanie oddzielić. Rozumiem właśnie. Dobrze, to jeszcze może trochę pod koniec powrócimy do tej kwestii, że tak powiem, podejścia naukowego. Natomiast powiedz mi, na czym polega właśnie ta magia wróżki? Magia wróżki, czy też e, techniki medium opierają się na kilku prostych trikach z dziedziny mentalizmu, a także i na hipnozie scenicznej, czy i błyskawicznej indukcji hipnotycznej. Może na początku zacznę od mentalizmu. Taką jedną z najbardziej znanych technik, którą posługują się chociażby media, jest tak zwany e, zimny i ciepły odczyt. Bardzo dużo się Aha. z tym mówi. Na czym polega zimny odczyt i czym on jest? Zimny odczyt e, za pomocą pewnych technik, o których za chwilę powiem, ma za zadanie sprawić yy, wrażenie, iż medium wie, czy też wróżka, bardzo wiele na temat osoby, z którą rozmawiam i zna pewne szczegóły, czy niuanse z, z jej życia, mm -hmm. podczas gdy są to pewne ogólniki, yy, czy też informacje, mogo, które mogą tyczyć się każdej osoby. Okay. Też polegające na pewnych lingwistycznych plikach. To może zacznę od tak zwanego, tak zwanej techniki ostrzału, ostrzału imiennego. Na czym ona tak. polega? Wykorzystywane jest chociażby przez kościoły spirytystyczne, między innymi przez pana Craig'a Hamiltona Parkera, który jest nadzorcą jednego z większych kościołów w Stanach Zjednoczonych. Polega ona na tym, że medium wymienia kilka nazwisk, kilka imion i liczę na pewien odzew ze strony publiczności. W praktyce wygląda to tak, że... znaczy ta jakaś reakcja, za... tak? Tak, tak, tak. W praktyce wygląda to tak, że osoba prowadząca sam stoi i mówi widzę, widzę jakąś osobę na A. Imię tej osoby jest na A. Czy coś mhm. to komuś z Państwa mówi? I teraz na czym to polega? Po pierwsze, jeżeli rzecz się dzieje w Polsce, a o tym mówimy, Imion na A w języku polskim jest najwięcej, zarówno damskich, jak i męskich. Adrian, Adam, Agnieszka, Artur, Angelika, Asia. Można, także tu rośnie prawdopodobieństwo, że medium trafi. Po drugie, medium nie precyzuje, kto to tak naprawdę jest. Czy to jest dziadek, mąż, kochanek, dziecko? Często bardzo zwraca się do kogoś z publiczności, pyta się, czy to coś Panu mówi, Pani, Panu, może Panu? albo wymienia kilka imion i nazwisk, często bardzo zbliżonych ze sobą, jak na przykład, nie wiem, Jan i Janek, sugeruje jeszcze kolejne odmiany tego imienia, I, albo wymienia wiem, Jan, Janek, Piotrek, Kamil i patrzy po reakcji publiczności, po ich twarzach, bo widać tak. bardzo często reakcje tych ludzi na konkretne imiona i to jak kojarzą, że to właśnie może chodzi o mojego zmarłego męża. Mhm. Medium wychwytuje takie osoby i bezpośrednio się do nich zwraca. Czy to chodzi o panią? I ona mówi tak, tak, tak, to był prawda mój dziad. I co, co później się dzieje? Później, kiedy już taka osoba wyłowi o, Technika ostrzału często nazywana jest prawda zarzucaniem wędki, bo metr hmm. w łapie tej osoby i się ma. Czyli... to osoba jest pod pewnym wrażeniem, że to jednak chodzi o nią, że jest jakieś, jakieś powiązanie. Następnie nawiązuje i korzysta z kilku innych sztuczek, jak na przykład efektu Forera. Czym jest efekt Forera? Efekt Forera w ogóle pochodzi od pana Bertranda Forera, który że pod koniec lat 40. 20 wieku zrobił pewien eksperyment, a mianowicie studentom, osobom z ulicy czy też swoim kolegom z uniwersytetu dał tabliczki, na których była opisane ich osobowość, ich cechy osobowości. Mhm. Oni nie wiedzieli, że każdy z nich dostał taką samą tabliczkę i mieli ocenić, jak bardzo te cechy opisują ich w skali od 1 do 6. Wynik wyszedł ponad 4,5. Później powtarzano te badania i wyniki wychodziły nawet wyższe. O co tutaj mhm. chodzi? Pewne stwierdzenia są bardzo ogólne i pasują niemalże do każdego człowieka. No okay. tak. Bo jeśli powiem na przykład że twój zmarły, twój zmarły ojciec jest osobą, albo no, nie wiem, wujek, czy ktokolwiek inny, tak. był osobą ciekawą świata. Uh -huh. Rozmowną. Twój zmarły mąż był osobą rozmowną i toczyli się długie debaty wieczorne na wiele różnych tematów. To teraz tu są dwie kwestie. Po pierwsze, znajdźmy osobę, która nie jest ciekawą świata. Po drugie, no jeżeli taka kobieta jakaś kobieta miała męża, to wiadomo, że musieli się między sobą dobrze dogadywać. Wiadomo, że Aha. jakaś rozmowa musiała zajść. Stwierdzenie, że on był sobą rozmowną, nic nie daje. No. no inaczej by prawdopodobnie byli małżeństwem, gdyby się do siebie nie, wiem, nie odzywali i nie by, żadnego bliższego kontaktu. Prawda? Oczywiście. Więc to są pewne ogólne stwierdzenia, które robią tworzą pełną aurę i otwierają pewną furtkę do innych, bardziej zaawansowanych. Powiedz yy, bardziej konkretnie, jak to wygląda? Tak, w momencie kiedy medium, prawda, czy też wróżka zrobiła już, zrobiła już pewne wrażenie na, na, na osobie, którą czyta, bo tak to się nazywa na czytanym, wtedy też można zastosować kilka innych technik. Kolejną techniką jest zasada Branuma. Ona polega na tym, iż z kolei medium podaje pewne stwierdzenia, które wydają się być bardzo precyzyjne. Natomiast są one bardzo szerokimi względem pewnej dużej grupy odbiorców. Na przykład, jeśli widzimy, że osoba, która do nas przyszła, a jeszcze jeżeli medium ma jakiekolwiek informacje, na przykład gdzie pracuje ten człowiek, albo na przykład, nie wiem, widać to jakieś po jego nie wiem, stu bycia, zachowania, wyglądu, wyglądzie, ponieważ też wiele rzeczy można odczytać z mimiki twarzy, czy z mowy ciała, to wtedy też może rzucić na przykład takie stwierdzenie, kiedy podejrzewa, czy też wie, iż dana osoba, załóżmy, jest lekarzem, widzę wiele śmierci wokół twojej osoby. Widzę też, e, iż masz do czynienia z bólem. Mhm. No i teraz po pierwsze, masz do czynienia z bólem. Oczywiście, jeżeli okaże się, że ta osoba nie jest jednak lekarzem, prawda? No to medium może zastosować coś, e, co nazywa się płynnym zwrotem czyli na przykład ten człowiek powie no, no nie, nie wiążę tego ze swoją pracą no, no tak, ale być może ten ból dotyczy kogoś twojej rodziny, twojego bliskiego płynny zwrot, szybko przeskakuje i proszę zauważyć e, jak media e, właśnie ich sposób zachowania cały czas mówią, starają się nie wchodzić w większą, w większą interakcję z osobą czytaną, ewentualnie jeżeli ta osoba się nakręca i podaje jakąś kolejną informację, wtedy one niej podłapują i nawiązują do e, proszę też zauważyć na przykład kolejne inne stwierdzenie zasady ma W ogóle ta zasada pochodzi od cyrku, którą założył ten człowiek, który twierdził, że mamy coś dla każdego. No, Aha. ta zasada polega się na tym, że mamy coś dla każdego. I co tam było w tym cyrku? No właśnie, wszystko. Cuda na kiju przedstawił. To, to był właśnie taki dosyć znany cyrk właśnie takiego hasła, zresztą też on jest autorem innego hasła, że co minutę rodzi się nowy frajer nowy idiot. Aha. On był zresztą też bardzo znanym mhm. Kolejny Kolejnym, właśnie takim stwierdzeniem jest chociażby fakt, że widzę, że miałeś jakiś wypadek w dzieciństwie, jakieś traumatyczne przeżycie. Większość z nas, może nie tyle traumatyczne przeżycie, ale w dzieciństwie czy w okresie no przeżyło pewien, no nie wiem, czy wypadek, czy jest spora grupa osób, które coś takiego przeżyły. No bo wiadomo, że aż dziwnym trafem by było, gdyby przez załóżmy 15 lat naszego życia, albo 14, albo 13, nie zdarzył się jakiś wypadek, który, nie wiem, nadszerpnąłby nasze zdrowie tak i dalej. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że to medium znowu trafi. Mhm. Aż w końcu możemy przejść do tak zwanego tęczowego podstępu, na czym Czyli? ten tęczowy podstęp polega właśnie. Jest to podanie, tu bardzo często wykorzystują go tarocistki czy wróżki właśnie, czy hiromantki, które czytają tę osobowość z ręki m, czytanego mhm. i czy też prawda jego życie mówią coś o jego szczegółach z życia. I tęczowy podstęp polega na podaniu dwóch sprzecznych informacji, które, które wydają się w zasadzie uzupełnić. Na przykład, prosta sprawa, Michale, widzę tak. i czuję to, że jesteś osobą, która stosunkowo ma dużo znajomych, lubi rozmawiać, hmm. jeżeli jesteś na jakiejś zabawie, to dobrze się bawisz, nie masz problemów z zabawą, natomiast czasami odchodzisz do swojej samotni, czasami czujesz się, że masz wiele niewykorzystanych talentów i wiele energii, którą jeszcze mógłbyś um, wykorzystać w jakiś sposób. W dodatku powiem Ci więcej, Michale. Jakby na to nie patrzeć, ale czasami myślisz, Twoje marzenia są nierealistyczne. Czasami myślisz, Twoje marzenia są bardzo abstrakcyjne. Myślisz o mm -hmm. czymś, czego. Masz jakieś marzenia, które ciężko spełnić. No i teraz zobaczymy, no, jak to wygląda, prawda? No, albo ktoś się dobrze do... się. No, wiadomo, Albo ktoś się dobrze bawi, albo bardziej odchodzi do samolotu. Z drugiej strony wiadomo, że no, człowiek jest tak skonstruowany, że raz lubi się pobawić, a raz każdemu, każdemu należy ta chwila ciszy, prawda? Mm -hmm. W dodatku, no, samo stwierdzenie o marzeniach które są, prawda, jakoś nierealistyczne. No czym innym są marzenia? No. O czym nie marzymy, jak o rzeczach, które są ciężko osiądalne? E, to to. E, poza tym, e, można wyróżnić także tak zwane triki lingwistyczne. Polegają one na przykład na wstawieniu nie w pytaniu. Medium się pyta, czy to prawda, że nie jadasz zbyt wiele ryb? Znaczy no, ja mam odpowiedzieć, tak? Tak. Czy nie jadam zbyt wielu ryb? Tak. Eee, nie, nie jadam. No, no widzisz, a powinieneś! A powinieneś! No i teraz to, no, to jest najczęściej, bo jest, teraz jest taka moda, prawda, na tarot, który ułoży ci dietę, albo na tarot, który, prawda, powie ci o twoim stanie zdrowia i właśnie takie pytania pseudo-dietetyczne, właśnie. No a gdybyś odpowiedział, że tak, że jadesz dużo ryb, to wróżka powiedziałaby właśnie, właśnie, a powinieneś je ograniczyć. No no i właśnie to są pytania, na które jakkolwiek nie padnie odpowiedź to wróżka może sobie ustawić swoje własne swoje, swoją własną odpowiedź mm -hmm. bo zauważ, to nie jest pytanie, czy już duży ryb, tylko ona zakłada, no, stanowi pewną tezę poprzez zaprzeczenie, w zależności od twojej odpowiedzi może ją sobie uregulować no tak jak chce w dodatku mowa ciała, o której wspomniałem chociażby po podaniu ręki po sposobie podania ręki Kilowanta, czy Wróżka, czy nawet medium może już określić, czy wychowywałeś się w mieście czy na wsi. Czy miałeś dużo przestrzeni, okay. czy mało. A zatem idą kolejne skojarzenia, Czy jeżeli prawda, miałeś stosunkowo mało przestrzeni, co charakteryzuje dosyć wąskie podanie ręki, czyli prawda, łokciowe tak zwane. Okay. To się sprawdza u ponad 87% ludzi. To są pewne przyzwyczajenia, które jeszcze nabywamy z dzieciństwa i z okresu dojrzewania. Wtedy też no, może skojarzyć, czy masz rodzeństwo, czy go nie masz, czy mieszkasz w, w jednym pokoju, czy nie. No i wie cały inny tok skojarzeń. Aha. Oczywiście zdarzają się także pudła, ale proszę zauważyć, jak zabezpieczają się media, czy też wróżki, że czy konkretnie może w tym przypadku media, że oni tylko interpretują pewnego rodzaju Sygnały, które przychodzą mhm. od ruchów to raz, dwa y, właśnie ten przeskok. Na przykład, jeżeli medium ci powie, że widzi, że w twoim domu w miejscu, w którym śpisz jakiś kwiat, to powiesz nie, nie mam żadnego kwiatka w miejscu, w którym śpię. A obraz, y, jakiś obraz może w domu, gdzie jest kwiat? Wiesz tak. nie, nie mam, nie mam takiego obrazu z kwiatem to wtedy medium, a może w życiu ważniej dla ciebie osoby, kwiaty stanowiły, kojarzę ci się z jakąś osobą, która nie żyje. Mhm. To są cały czas te przeskoki. Tak, Natomiast tak. jeśli medium ma cały czas pudła, to wtedy przeskakuje do innego tematu. Próbuję się zahaczyć o naprawdę, inną, inną kwestię. To zresztą zdarzyło mi się wielokrotnie, kiedy zdarzyło mi się odwiedzić medium czy też wróżkę. Pewne mhm. spektakularne pudła, właśnie całkiem niedawno temu miałem też możliwość doświadczyć takich kilku spektakularnych nietrafień. Natomiast proszę zauważyć też jak to działa, że państwo czy ludzie ogólnie rzecz biorąc jeżeli słyszą to tylko te trafienia tylko o pewnych trafieniach. Nie mówi się już o pudłach o tym czego Wróżka nie powiedziała albo coś źle zinterpretowała. Nawet jeśli w trakcie takiego sensu zrobiono nawet takie statystyki, że niejaka pani Doris Stokes, która ma być prawda słynną Aha. spirytystką, ma być słynną spirytystką, nie trafiła kilkakrotnie. Prawda? Aha. Nie trafiła kilkukrotnie i miała około 11 pudeł i czterech sukcesów, że tak powiem. I ta osoba, była, którą czytała, była oczarowana, że ona rozmawiała z jej zmarłym mężem. Czyli wystarczy kilka spektakularnych sukcesów, e, odpowiednie podejście medium do oszukania człowieka. W dodatku media mają, czy też wróżki, ułatwioną sprawy bo kto do nich przychodzi, jak mi ludzie z problemami, jak mi ludzie z tym. No właśnie, chodzi. o tym chciałem powiedzieć, że... <śmiech> znaczy, jak rozumiem, to, to wszystko, o czym mówisz, to po prostu takie medium lub wróżka musi być przede wszystkim w miarę dobrym psychologiem, żeby... Dokładnie wyczuć prawda, nastrój tej osoby i tak dalej i po pierwsze wyciągnąć podstawowe jakieś informacje na których buduje swój, że tak powiem plan dalszego działania i to, to o czym mówiłeś czyli jeśli osoba przychodzi do wróżki lub do medium do, no tak do medium to przychodzi z pewnym problemem i często się zdarza tak, że Taka osoba, że tak powiem, w cudzysłowie wygaduje się od razu, dokładnie, o co chodzi. Dokładnie. I wtedy już po prostu wszystko się układa po równej linii. Dokładnie tak. Pragnę zwrócić to jeszcze uwagę na nie tylko techniki związane z mentalizmem, ale i na pewne techniki psychologiczne, które można na przykład poznać na szkoleniach NLP. Mhm. Tak zwana technika dopasowania. Polega on na tym, że człowiek, który siedzi i rozmawiamy... Znaczy, naszy... Przepraszam, NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, tak? Dokładnie, tak. Pewne mm -hmm. techniki manipulacji wpływania na ludzi. Polega, każda rozmowa, czy człowiek, który z tobą rozmawia, odbiera bodźce, które do, do, ciebie, do niego dochodzą, na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest płaszczyzna emocjonalna, a druga analityczna. Do płaszczyzny emocjonalnej docierają od razu wszelkiego rodzaju informacje i to są pewne pewniki ponieważ nas, nasz mózg działa tak nasza psychika działa tak, że chcemy być pewni sytuacji czyli na przykład to wielokrotnie można zauważyć u, u adwokatów którzy na sali, na sali sądowej mówią to, poruszałem się pewnymi pewnikami, czyli drodzy Państwo, siedzimy w tej ciepłej sali, słuchacie mnie teraz, za chwilę przedstawię kilka argumentów. Przede mną mówił mój pan prokurator, czyli podaje pewne rzeczy, których ci ludzie są pewni i mimo, że analitycznie to do nich nie dochodzi, no bo oni mówią sobie, co on tu gada, przecież dobrze wiemy, ale ten poziom emocjonalny, podświadomy, jak najbardziej jest udysfakcjonowany mówi nam mów nam więcej, chcemy słyszeć więcej. Kiedy poziom emocjonalnie jest usatysfakcjonowany, wtedy łatwiej się skupić i bardziej chcemy słuchać tej drugiej osoby. Jest to prosta zasada, która, tak jak powiedziałem, jest stosowana przez prawników czy też w biznesie. Proszę sobie sprawdzić na przykład właśnie różnego rodzaju sal Mhm. Mm Rozmawiali o różnych technikach, jakie stosują wróżki media i tak dalej, w celu Wprowadzeniu nas w pewien stan Który sugeruje nam, że Za chwilę nam, przekazana zostanie nam wiedza O tym, co niedługo się wydarzy Lub wejdziemy w kontakt z osobami Z naszego najmniejszego otoczenia, które odeszły Ale nie mówiliśmy jeszcze o hipnozie, Adrianie Bo, bo chyba tutaj to też jest taki ważny element Który również ma zastosowanie w tych technikach. Tak, dokładnie. Czy, czym w ogóle jest hipnoza? Jest to pewien stan pośredni między miałą a snem i charakteryzuje się on no oczywiście pewną wzmożoną podatnością, czy na sugestie, czy, na, czy też i na autosugestie pewną wzmożoną działalnością wyobraźni, a badania elektroencefalograficzne mózgu dowiodły na to, że inna częstotliwość fal mózgowych, kiedy człowiek śpi, a inna jest częstotliwość fal mózgowych, kiedy człowiek, kiedy człowiek znajduje się na jawie, czy też w stanie hipnozy. Jest to taki stan pośredni, natomiast zostawione sam sobie albo przemienia się w sen, albo przemienia się w stan jawy. Mhm. Podtrzymywane odpowiednio przez hipnozę i przez sugestie, cały czas e, zamienia się w ten stan wysoce sugestywny. A jak to ma odbicie w rzeczywistości? No właśnie, czy to e, można wiesz, Właśnie, czy to y, tego typu techniki wprowadzania w stan hipnozy mają za, y, znaczy są wykorzystywane przez, powiedzmy, media, albo, y, powiedzmy, osoby, które, y, że tak powiem, chcą nam pomoc duchowa? Tak, jak najbardziej. Pan Simon Goodfellow udowodniono mu na przykład używanie błyskawicznej hipnozy indukcyjnej w tych celach. Polega ona na tym, oczywiście ona najczęściej jest stosowana na indywidualnych transach, czy też odczytach przeszłości itd. Człowiek wprowadzony w stan hipnozy, a błyskawiczna indukcja magnetyczna pozwala... Wprowadzić człowieka, który po pierwsze nie będzie wiedział, że będzie wprowadzony w ten strans. Po drugie, już wierzy prawda, potencjalnemu hipnotyzerowi. A wiadomo, że autorytet osoby, która hipnotyzuje jest bardzo ważny w tym całym procesie. Taki hipnotyzer, taki w cudzysłowie, czy w ogóle medium, czy różbita jest w stanie wymówić niemalże wszystko poprzez sugestywne odczucia takiej osoby w stanie hipnozy, a następnie zakotwiczyć jej na przykład amnezję pohipnotyczną czy silną sugesty i wszystko co się zdarzyło, to wcale nie było stworzone na podstawie utracenia przytomności, bo hipnoza łączy się z pewnym utraceniem przytomności, tylko że wszystko to działo się na jawie. Także jest to bardzo perfidna metoda. W niektórych Stanach Ameryki jest to regulowane także prawnie. Używanie hipnotyki, tak zwany gwałt mentalny, czy gwałt hipnotyczny. Jest to regulowane prawnie. Natomiast równie obrzydliwym, obrzydliwym techniką jest tak zwany ciepły odczyt. Bo mówiliśmy już o zimnym odczyciu, tak. a teraz może czym jest ciepły odczyt. Polega on na tym, może przy Pokażę to na przykładzie, który omówił na przykład pan Richard Dawkins. Zresztą polecam Aha. zarówno pana Michela Shermana, Orsona Wellsa, czy dzisiaj bardzo znane postacie jak Darren Brown czy Richard Dawkins, które zajmują się tą tematyką. A co oni demaskują bardzo... po prostu Tak. Tak, te... różnego rodzaju media i ukazują techniki, w jaki sposób Dokładnie. E, te media się e, nim usługują. Spirytyści, spirytualiści, wróżki i wszelkiego rodzaju inni szarlatani. Wracając do e, przypadku i przykładu, e, pani Dor Doris Stokes, e, bardzo znana brytyjska medium, Pewnego razu kobieta napisała do niej list, jeszcze przed seansem, który miał się odbyć przed ponad tysięcz, tysiącami ludzi, tysięczną publicznością. Napisała do niej list, iż niedawno utonął jej synek i chciałaby nawiązać z nim kontakt. Po czym do listu co odpowiedziała i tak, oczywiście, tylko niech będzie ubrana w jakieś czerwone korale albo w czerwone ubranie Aha. i wtedy nawiąże do z nią kontakt. Zwróci się do niej. Jak to wyglądało mi więcej w praktyce? Oczywiście ta pani przyszła, myśląc, że pani Doris Stokes jakoś nawiąże z nią, nawiąże rozmowy z jej synem. A wyglądało to tak, że kiedy Stokes po spektakularnej serii porażek nie mogła prawda trafić, nie mogła znaleźć jakiegoś no, rozwiązania, co jej się nie udawało, nagle stanęła niczym natchniona na środku sceny i powiedziała: Widzę dziecko, które się topi. To musi być dziecko pani. I wskazała na tą kobietę ubraną na czerwono. Oczywiście no, ta babka, będąc w szoku, no, odpowiedziała tak, ale", ale już nie zdążyła dokończyć, że to wcześniej do ich Stokes wiedziała, prawda? To finalnie wyszło na jaw ta kompromitacja. No, ludzie, którzy nie wiedzieli o tym liście, nie wiedzieli o tej informacji, którą Stokes dostała przed, przed seansem, no, byli oczarowani. Ciepły odczyt generalnie polega na tym, że spirytyści, spirytyści spirytualiści, media mhm. na tych grup. Wcześniej na przykład rozmawiają, prowadzą swobodną konwersację z ludźmi, którzy będą odczytywani, a nas nie wykorzystują tej informacji. Czy też na przykład mają kogoś wśród publiczności, kto rozmawia niby prawda po koleżeńsku z kimś, bo czasem prawda, ludzie sobie siedzą i tak dalej, czy przed sensem, a później donosi pewne informacje czy pewne niuanse bezpośrednio mediów. To się właśnie nazywa ciepłym odczytem. Dobrze, może powiedzmy teraz o tym, bo znaczy tutaj już jeszcze chciałbym zaznaczyć, że przecież hipnoza to jest w zasadzie teraz całkowicie uznawana jakby przez medycynę tak, i jest, oczywiście jest hipnoterapia i... hipnoterapię, tak oczywiście yeah. Hi hipnoza nie jest jakimkolwiek paranormalnym no właśnie miejsce. chciałbym to podkreślić tak że to jest po prostu że tak powiem narzędzie które może być użyte zarówno w celach terapeutycznych jak i tak ja prawie wszystko inne, prawda? No, dokładnie. Natomiast ty mówiłeś mi tutaj, jak żeśmy rozmawiali przed nagraniem programu, o tym, że przeprowadziłeś pewien test. Tak, oczywiście. Zresztą ich było kilka. Zdarzyło mi się przeprowadzać pewne testy, czy też jak nazwijmy eksperymenty, chociaż nie lubię tego słowa i nie jest ono zbyt właściwe. Natomiast tak, Aha. no, bodajże kilka dni temu, Udało mi się przekonać grupę 11 nieznanych mi osób, które nie znałem mnie wcześniej. Byłem przedstawiony tylko jako medium, jako wróżbita i korzystałem z pewnych trików nieznanych, czy też z umiejętności no, hipnozy, z pewnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Udało mi się przekonać te osoby, konkretnie 9 z tych osób, bo 9 z tych osób pod koniec sensu zadeklarowało, że tak, że całkowicie mi wierzę, że to było niesamowite. Pozostałe dwie były tak średnio przekonane, pozostały tak sceptyczne, ale stwierdziły, że coś jest na rzeczy. Mhm. Co to zrobiłaś? Czy generalnie czy muszę stwierdzić, że to było trywialnie proste i to wbrew pozorom, drodzy państwo, jest naprawdę trywialnie proste. Ponieważ, załóżmy, siada przede mną dziewczyna. Ma dłuższe włosy, no oczywiście, ale wcześniej zauważyłem, że na uszu, uszu, na uchu, zarówno jednym i drugim posiada kolczyki z literą K. No więc, w <coughs> wysoce prawdopodobnie mierzymy na imię Kasia, tak? No bo Katarzyna, no bo jaki jest inny damski imię na K. E, więc też... E, parę. E, no tak, oczywiście, ale no, małe prawdopodobieństwo, że przede mną siedzi kuna Gunda. O wiele większe, że jest tu Kasia. E, do tego też e, no, poprosiłem, niby czytałem z ręki tej dziewczyny i właśnie stwierdziłem, że jej środkowa linia dłoni wkazuje zdecydowanie na to, że jej jest e, symbolizuje mocną kobietę, kobietę o mocnej postawie, na przykład... To może być Adela albo Katarzyna. Masz na imię Katarzyna albo Adela? No podałem Adela, no wiadomo. No. <grym, <grym, od tak. Ona, tak, tak, tak, ma na imię Kasia. Zaznaczam, że wcześniej nie wiedziałem, jak naprawdę ma na imię i, i, i tak dalej. I korzystając z tych trików, które wymieniłem wcześniej, no stworzyłem pewną taką iluzję tego, że no, chociażby czy rozmawiam ze zmarłym, czy też, czy też, że znam, osobowo się potrafię odczytać ją jakoś z kart, czy z ręki, czy, czy z oczu. Oczywiście później tym ludziom stał, to ludziom zostało powiedziane, że na jakiej zasadzie, to był eksperyment, ale przed tym dziewięć osób na 11 przyznało, że tak, że to jest jakaś kwestia paranormalna, a pozostałe dwie były na połowie statyczne. Mm -hmm. Poza tym tak jak mówię, teraz jestem też w trakcie zbierania tego materiału na artykuł, który niedługo ukaże się na serwisie Infra, odnośnie klonów i tego, jak które egzorcystki czy egzorcyści spoza wszystkich e, organizacji religijnych, tylko związanych z taką myślą ezoteryczną zdejmując ludzi klątw, prawda, albo uwolniają ich od demonów. E... No właśnie, bo chciałem o to zapytać, po pierwsze o jedną rzecz, bo mhm. my mieliśmy taki przypadek, że zwróci, zwróciła się do nas osoba, która e, stwierdziła, że jest objęta klątwą. Udało ci się z tą osobą porozumieć i porozmawiać, I okazało się, że to jest zupełnie co innego niż klątwa. Tak że to jest bardzo prosty mechanizm, który po prostu unieruchamia, że tak powiem, człowieka w pewnym przeświadczeniu, że jest objęty klątwą. Tak, to akurat był przypadek właśnie hipnozy błyskawicznej, błyskawicznej indukcji, stworzony w takim, że tak powiem, w takich warunkach i w takiej aurze tego, iż jakby miała być to klątwa. Nie będę może opisał tych szczegółów, ale czy też jej efekty czysto psychologiczne, bo na tym to działało, po rozmowie tak, udało mi się porozumieć z tą osobą, bardzo podziękowała i faktycznie no, okazało się, że wcale tu nie ma żadnych żadnego długiego paranormalnego, tylko <tryk> była to zwykła, silna sugestia hipnotyczna. Tak, dokładnie. A jeszcze mówiłeś mi też o tym, jak próbowałeś sam się uleczyć z klątwy rzekomej. <tryk> A tak, czy w ogóle generalnie rzecz biorąc jest to dosyć zabawne ponieważ, no, teraz tak jak też mówię prowadzimy pewne zbieram pewne dowody, które materiał dowodowy który będzie wykorzystany w jednym z najbliższych artykułów na przykład, może nie będę na razie podawał imię i nazwisk <śmiech> pani Wróżek czy też egzorcystek ale na przykład dzwonię do takiej pani no i mówię, że mam problem, tak została na mierzyce na klątwę i czy mógłbym czy mogłaby ta pani powiedzieć, zidentyfikować tą klątwę albo powiedzieć, ile ich jest? No i okazało się, że ciąży na mnie 11 klątw, z, tego, z czego 8 jest z tamtego życia. To są klątwy rodowe, 3 są z tego. Pani powiedziała, że te wcześniejsze idee zostały urzucone na ród matki i na, na ród ojca. Natomiast jak zadzwoniłem do innej pani różbitki czy też egzorcystki i poprosiłem o tę samą identyfikację, okazało się, że ciążą na mnie już tylko 4 klątw. Więc jakoś ich liczba w przeciągu kilku sekund się drastycznie zmniejszyła. To są ludzie, którzy się ogłaszają, którzy są w jakiś sposób znani, którzy nazywają się Tacy... wielkimi mistrzami reiki albo innych technik. Mówiąc, są w prosto... Prosto typowe oszustwo. Mówiąc wprost, po prostu dzwoniłeś do osób, które się ogłaszają jako tak. osoby, które mogą pomóc, że tak powiem duchowo i tak dalej. Tak, tak. oczywiście te osoby biorą za to pieniądze. A jakże, co jest tak samo jak w przypadku mediów, tego typu wróżek, egzorcystek, wysoce nieetyczne. Ponieważ w wielu przypadkach ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, co robią. Wielu, w innych z kolei nie. Są przekonani, na przykład poszli na jakieś kursy i te techniki, o których mówię, zostały im powiedziane językiem mocno ezoterycznym. W dodatku dochodzi tutaj też... Sposób tego, że bardzo często te ludzie chcą wierzyć, że mają te paranormalne zdolności i intuicyjnie posługują się tymi sztuczkami. Dokładnie. Także nie mogę powiedzieć to, że wszyscy sobie zdałem sprawę z manipulacji, jakich poddają ludzi, ale jakby nie było, może przytoczę tutaj jeszcze, jeżeli mogę. Ty, ja Adrianie mówiliśmy o swoich różnych testach i eksperymentach związanych z spirytyzmem czy spiritualizmem. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć. Tak, chciałem też nawiązać do pewnej broszurki, która ostatnio razem została wydana przez Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych. <śmiech> Towarzystwo to wpisuje się w cały nurt manipulatorów i pewnego rodzaju szarlatanerii, którą wymieniłem powyżej. Broszurka nosi tytuł Czy duchy są iluzją? Aha. Tam też e, e, spirytyści starają się właśnie odpowiedzieć na to pytanie i e, nawiązując właśnie do pewnego szumu, który ostatnim razem powstał, jest wywoływany przez, e, przez ogół towarzystwa spirytystyczne, które nie zgadzają się z tym, że e, no, ich ludzi ich media korzystają z tego typu technik. W broszurce możemy znaleźć pewien fragment e, rozprawy e, Alana e, Kardeka założyciele tak. na ten temat i on tam stawia w zasadzie taką tezę i mówi, że tak oczywiście istnieją oszuści natomiast istnieją też i prawdziwe media mhm. i w zasadzie na tym argumentacja się kończy więc wypada zadać pytanie, no dobrze, no ale jakie są różnice między tymi technikami, które stosują oszuści, a tymi technikami, które stosują rzekomo te prawdziwe media, skoro specjaliści pokazują dokładnie i że być może jest to inny rodzaj show, inny rodzaj stylu, ale sztuczki są całkowicie te same. To jest dokładnie w zasadzie to samo. No dobrze, startu... ale... Przepraszam, że Ci przerwę, ale... Na przykład te eksperymenty, które się odbywały w Skoll, Na pewno wiesz o tym. Tak. Czy to też można wytłumaczyć jakimiś sztuczkami? Czy wiele z nich później zostało, tak jak chociażby psychogramy. Hmm. Które, no właśnie o tym mówię okazały się też fałszywstwami. Inne natomiast pozostały w pewien sposób jeszcze nie wyjaśnione, ale to też dlatego, że badania zawieszone zwyczajnie. Tak, tak, Zawisły w próżni i po prostu zawieszone je. Dlatego też wykonane, wykonano jak gdyby pewne badania, a nie potwierdzono ich, ani zweryfikowano naukowo. Mhm. Czyli tak jakby się ogólnie wypisałem bez, bez, nie, do, nie dało to żadnego wyniku w zasadzie. Więc tak. po prostu zostały zawieszone. Teraz słyszałem takie głosy, że w 2015 roku że tak jest coś odkopane i ma być e, jeszcze raz ich przegląd, więc czegoś dowiemy się pewnie więcej. Natomiast e, takie badania tego typu, czy chociażby w towarzystwie Randiego, tak jak powiedziałem, cały czas zwłatniają się media, czy chociażby ostatnim razem e, też badania e, związane z psychogramami, czy z właśnie z wieczną uh -huh. i odwieczną ektoplazmą, która ma się tam wydzielać ciała, medium. To wszystko jest niczym innym jak zwyczajnymi oszustwami, co naukowcy cały czas udowadniają i co cały czas pokazują, na przykładzie uh -huh. takich osób jak Simon Woodfellow, Dolly Stokes, czy Cain Hamilton Parker, o których już mówiłem o szuści, znani e, światowo a którzy świadomi lub nie, w przypadku pani Doris Stokes czy Simona Woodfellow, świadomo, świadomie. Natomiast pan y, Craig Hamilton Parker faktycznie głęboko w to wierzy, że rozmawia z duchami zmarłych, podczas gdy wykorzystuje te sztuczki, które ja omówiłem wyżej i kilka innych jeszcze. Oczywiście istnieje też kilka innych technik jeszcze, jak interwokalizacji, które pomaga rzekomo czytać w myślach. Mogę powiedzieć, jeżeli e, tak, tak. chcesz. Polega to na tym, że medium prosi kogoś, żeby powiedział jakąś rzecz w myślach, wymienił ją bardzo mocno i krzyczał do niego do medium, ta osoba czytana, żeby krzyczała do medium w myślach tą rzecz. Czy najczęściej jeszcze ta rzecz jest związana, na przykład, nie wiem, do dzikiego zwierzęcia, a wcześniej poprzedzana pewnym ruchem na przykład. E, niby ręką zginam jak paruch, e, jak pazur i mówi, proszę cię, pokaż mi jakieś dzikie zwierzę, co jeszcze sugeruje, prawda jest sugestią lwa, ale nawet kiedy ta osoba krzyczy e, w, w myślach e, następuje zjawisko interwokalizacji czyli bardzo często nasze myśli, które są, e, powtarzamy niemo, sami do siebie czyli sami, e, sami do siebie mówimy z zamkniętymi Aha. ustami, bardzo często jeżeli głośno, intensywnie o czymś myślimy i z ruchu grdyki, nosa, policzków, nozdrzy. Sztuka właśnie interwokalizacji. To jest właśnie taki podtyp czytania z ruchu ciała. Właśnie zajmuje się identyfikacją pewnych samogłosek, pewnych fraz, które można wysoce zinterpretować i przełożyć na to, co ta osoba mówiła i to jest właśnie o czym myślała. i Mówiła jednocześnie w sposób niemy i to jest właśnie całe czytanie w myśli. Mhm. Natomiast istnieje też jeszcze kilka innych sztuczek, dosyć prostych. Może tutaj wymienię państw, sami Państwo możecie spróbować. Prosta zabawa, ncpnc, w której ręce, prawda? Proszę poprosić kogoś, żeby, żeby wziął jakiś przedmiot do ręki. Państwo nie patrzycie, wyciągacie rękę naprzeciwko siebie. On, ta druga osoba wyciąga, wyciąga ręce naprzeciwko siebie i w którejś z tych rąk ukryty jest przedmiot. I proszę wyraźnie obserwować ruch nozży, ruch nosa tej osoby. Ponad 80, nos poruszy się delikatnie w tą stronę, w tą stronę tej dłoni, w której ukryty jest przedmiot. Na tej samej zasadzie można grać w papier, nożyce, kamień. Kiedy na przykład omawiamy zasady, jak będziemy grali, cały czas pokazujemy komuś nie wiem, papier, nożyce czy kamień, kiedy omawiamy te zasady. Jest nie wysokie prawdopodobieństwo, w tej chwili nie pamiętam procentowo, natomiast mnie osobiście no w zasadzie prawie zawsze się to zgadza że dana osoba zasugerowana tym gestem, który cały czas pokazywaliśmy podczas omawiania zasad, jako pierwszy raz pokaże właśnie ten gest. Uh -huh. To jest dosyć zabawne, ale faktycznie tak działa nasz umysł. On jest poddatny na sugestie, czy też na podprogową sugestię, ponieważ tam, no nie mówimy jasno, pokaż ten gest, tylko co z pokazuję. prawda? No tak. Czyli bez tego, czyli bez tego komunikacji pokaż tam jest, to cały czas, prawda, papier, czy też co czytamy, kiedy omawiamy zasady. I to też jest pewien komunikat niewerbalny. No, oczywiście. Tak, no to rzeczywiście jest bardzo ciekawy temat, tym bardziej, że yy, znaczy musimy się liczyć z tym, że jeśli się zwracamy do jakiejś wróżki lub medium, kogoś obdarzanego niby, yy, z zdolnościami paranormalnymi no, musimy się liczyć z tym, że po prostu on będzie w pewien sposób czytać prawda, z naszych gestów, ruchów i tak. Ja w ogóle poleciłbym komuś, jeżeli ktoś chce dla zabawy pójść, to oczywiście nie ma sprawy, ale pojawia się problem, kiedy ktoś traktuje to poważnie. To, co mówi wróżka, bo raczej osoby, które idą do, mediu, do medium, to zazwyczaj to już nie ma zabawy, ponieważ w grę wchodzi śmierć i czyjeś czy nieszczęście. Na czym właśnie spirytyści, spirytualiści i media żerują zwyczajnie? Na czymś nieszczęściu, na ludzkim problemie. Natomiast jeżeli chodzi o wróżkę i chcemy traktować to na zasadzie żartu, zabawy, to oczywiście nie ma sprawy. Natomiast jeżeli mamy jakiś problem, nie mamy się przed kim wygadać albo chcemy prawdę pomocy, to zdecydowanie psychoanalityk, psychoterapeuta to są odpowiednie osoby, do których powinniśmy się zwrócić, a nie wróżka, medium czy hiromanta czy też inne szarby lat. No myślę, że to dobre podsumowanie naszego dzisiejszego programu. Oczywiście o tych wszystkich sprawach jeszcze będziemy i pisać i mówić na pewno w kolejnych audycjach. Także Adrianie, chyba na tym zakończymy. Myślę, że tak. Także proszę Was w imieniu swoim, Adriana i całej Infry o to. Jeśli macie zamiar udać się do wróżki lub, e, lub medium po poradę, to zastanówcie się naprawdę dwa razy. Dziękuję bardzo.